Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Uwaga na burzę na zachodzie kraju. W siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwa odprawa służb. Do Gdańska przyjedzie jutro prezydent Francji. Emmanuel Macron spotka się tam z premierem Donaldem Tuskiem. Bułgarze wybierają nowy parlament... To już ósme wybory w ciągu ostatnich pięciu lat. Minęła 12.00. Radosław Siennicki, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu na zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach lubuskim, dolnośląskim oraz w części Wielkopolskiego zagrożeniu ulewami poświęcona jest odprawa w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, w spotkaniu uczestniczą wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wojewodowie oraz szefowie służb. Służby podległy MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia ewentualnych działań w związku z możliwymi opadami deszczu w województwie przede wszystkim dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim czy zachodnio zachodniopomorskim. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 15:00. będą wygasać jutro po południu. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjedzie jutro do Gdańska. Zaprosił go tam premier Donald Tusk. Jak mówił na naszej antenie politolog Paweł Ramionczek, wszystkie działania, które mają na celu wzmocnienie polityki wewnętrznej Unii Europejskiej są wskazane. Jak dodał, spotkają się dwaj liderzy, których łączy wspólna proeuropejska wizja.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 jest zbliżająca się rocznica podpisania traktatu w Nancy, a także uroczystość wręczenia Nagrody imienia Bronisława Geremka za umacnianie relacji polsko-francuskich. Prezydent Karol Nawrocki opowiada się za nową konstytucją i zmianą obecnego modelu ustrojowego państwa. W wywiadzie dla Kanału Zero ocenił, że obecny system jest niewydolny, ponieważ nie przekazuje pełni kompetencji władzy wykonawczej ani prezydentowi, ani premierowi. Zdaniem Karola Nawrockiego konieczna jest zmiana, która wyraźnie określi podział odpowiedzialności za władzę wykonawczą. Więcej na ten temat Michał Fabisiak.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 to już ósme głosowanie w ciągu ostatnich pięciu lat. Sondaże nie dają większych nadziei na powstanie stabilnego rządu. Na kraj od miesięcy zmaga się z politycznym impasem. Bułgarzy, którzy poszli dziś do urn, mówią, że liczą na zmianę, ale z ostrożnością patrzą na powyborczą układankę parlamentarną. Chcemy, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Chcemy, żeby demokracja panowała wszędzie. Chcemy stabilnego przywództwa w Bułgarii. Z tego, co widzę, to nie będą to ostatnie wybory. Bułgaria potrzebuje czegoś nowego. Dla dobra najmłodszych musi się coś zmienić. Poprzednie głosowanie odbyło się w październiku 2024 roku. Dziś o miejscach w Zgromadzeniu Narodowym Bułgarii walczy 14 partii i 10 koalicji. Głosowanie potrwa do 19 czasu polskiego. Płock bierze dziś udział w projekcie Polska na Tak. Jedną z głównych atrakcji jest mecz ekipy TVP z polskimi artystami. Spotkanie rozpocznie się o 13.15 na Płockim Stadionie.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 Marcin Fedak i Maciej Orłoś. Po przeciwnej stronie boiska stawi się reprezentacja polskich artystów, których szkoleniowcem jest Piotr Świerczewski, Były reprezentant Polski. Drużyna zagra pod przewodnictwem Marcina Mroczka, a na murawy wejdą m.in. Radek Majdan, Rafał Maserak i Tomasz Jachimek. A przygotowania obserwuje Maciej Jastrzębski. To były informacje Polskiego Radia 24. Na zachodzie kraju możliwe burze. Popadać może jednak niemal w całej Polsce, z wyjątkiem wschodu. Na termometrach od 8 stopni nad morzem, do 19 na południu i południowym zachodzie. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Nowej Soli, Dąbrowie Górniczej, Poznaniu, Częstochowie i Kaliszu. Na pozostałym obszarze kraju stan powietrza dobry lub bardzo dobry. Połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Gwałtowne wzrosty stanów wody możliwe na rzekach w centralnej i zachodniej Polsce. Klimat Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest niedziela, 19 kwietnia, 7 minut po godzinie 12. Przed mikrofonem Maria Furdena. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. 83 lata temu, 19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie. Żydowskie podziemne formacje zbrojne podjęły nierówną walkę z Niemcami, którzy rozpoczęli ostateczną likwidację getta. Powstanie w getcie warszawskim było największym żydowskim wystąpieniem zbrojnym podczas II wojny światowej i jednocześnie pierwszym zrywem miejskim w okupowanej Europie. Walki trwały do 16 maja. W południe w Warszawie przy pomniku bohaterów Getta rozpoczęły się uroczystości upamiętniające wybuch powstania. W mieście zawyły syreny. Zognitki. Du jest doczyn wyk Ucz imlen bla jene farz te oblaje tego Kumen wedno hun zarój z gebięgty sió Sweta poij to num zatrotmy zaajnę do Kumyn wetno hun zaró jest gebięgty si Sweta pój tonu me zaajnę do. Dziś przed pomnikiem bohaterów getta,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 stanęła naprzeciw potężnej machiny niemieckiego terroru. Do walki stanęły żydowska organizacja bojowa i Żydowski Związek Wojskowy. Wśród ich dowódców i bojowników między innymi Mordechaj Anielewicz, Itzak Cukierman, Marek Edelman czy Paweł Frenkel. Jednym z pierwszych poległych był Michał Klepfisz, który za swoje bohaterstwo został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Odrodzenia Virtuti Militari Orderu Virtuti Militari przez rząd Polski w Londynie. Powstańcy walczyli o honor, o zachowanie człowieczeństwa, o godność w obliczu zagłady i o prawo do decydowania o własnym losie, nawet w obliczu nieuchronnej śmierci. Powstanie było aktem desperacji, ale i najwyższej odwagi. Świadectwem tej siły i determinacji w walce z okupantem jest odezwa Żydowskiej Organizacji Bojowej do Ludności Polskiej. Pozwolą państwo, że przywołam jej słowa. Polscy, Polacy, obywatele, żołnierze wolności. Wśród huku armat, z których armia niemiecka wali do naszych domów, do mieszkań naszych matek, dzieci i żon. Wśród terkotu karabinów maszynowych, które zdobywamy w walce na tchórzliwych żandarmach i esesowcach, wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego getta Warszawy, my, więźniowie getta, ślemy Wam bratnie serdeczne pozdrowienia. Wiemy, że w serdecznym bólu i łzach współczucia, że z podziwem i trwogą o wynik tej walki przyglądacie się wojnie, Jaką od wielu dni toczymy z okrutnym okupantem. Lecz wiedzcie także, że każdy próg getta, jak dotychczas taki nadal będzie, twierdzą, że może wszyscy zginiemy w walce, lecz nie poddamy się, że dyszymy jak wy, rządzą odwetu i kary za wszystkie zbrodnie wspólnego wroga. Toczy się walka o waszą i naszą wolność. O wasz i nasz, ludzki, społeczny, narodowy, honor i godność. Pomścimy zbrodnię Oświęcimia, Treblinek, Bełżca, Majdanka. Gość Polskiego Radia 24 Gościem Polskiego Radia 24 jest Anna Król-Komła, kierowniczka działu upowszechniania zbiorów cyfrowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Spotykamy się w wyjątkowym dniu, 83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. To było największe żydowskie wystąpienie zbrojne podczas II wojny światowej i jednocześnie pierwszy zryw miejski w okupowanej Europie. Powiedzmy na początek o genezie tego powstania, bo Żydzi wystąpili, wiedzieli, że podejmują nierówną walkę z Niemcami. E, tak, e, może tak. Przypomnę oczywiście, że... Polscy Żydzi byli uwięzieni w getcie warszawskim, które było największym w ogóle na świecie w, w, wtedy. Przez to getto przewinęło się według różnych szacunków nawet i pół miliona ludzi. Nie tylko warszawiacy, polscy Żydzi z Warszawy, ale też z innych miejscowości. W 1942 roku w lipcu Niemcy rozpoczęli likwidację tego getta. I wywozili tysiące Żydów, zupełnie niewinnych osób, no w ramach swojej polityki eksterminacji narodu żydowskiego, do obozu śmierci w Treblince, 70 kilometrów od Warszawy. I wtedy też, w tym właśnie czasie, część społeczeństwa, tego żydowskiego, zwłaszcza ta, ta, ta młoda grupa, bezdzietna, bez rodzin miała taki pomysł, aby przeciwstawić się Niemcom, aby przeciwko nim walczyć, chcieli zginąć godnie. W getcie wtedy zostało jeszcze jakieś 40 tysięcy osób. Mówimy tutaj o wrześniu 1942 roku. Już wcześniej bardzo różni działacze żydowscy utworzyli blok antyfaszystowski, E, dokonywali też takich aktów oporu wobec, e, wobec Niemców. E, byli też przeciwni Ratowi Warszawskiemu, e, uda, u, u, dokonali też udanego zamachu na jednego z takich kolaborujących policjantów w getcie. Więc ta geneza jest gdzieś tam. Natomiast z czasem oczywiście powstała żydowska organizacja bojowa. Z jednej strony to była grupa ludzi skupiająca przede wszystkim tych polskich Żydów, którzy mieli takie poglądy polityczne albo syjonistyczne, albo socjalistyczne, jak Marek Edelman. Ich też, wspierali ich też polscy komuniści. Z drugiej strony powstał właśnie ten Żydowski Związek Wojskowy, który był taki politycznie bardziej prawicowy, ale też syjonistyczny. Wszyscy oni współpracowali z Armią Krajową, z Gwardią Ludową i to dzięki też tej współpracy wiedzieli, że w tej, w te, te, tej nocy między 18 a 19 kwietnia 1943 roku Niemcy planują po prostu już kompletną likwidację getta. Postanowili więc walczyć, postanowili się przeciwstawić, mieli ograniczone niestety możliwości bojowe. Wzywali też ludność cywilną getta do takiego oporu. Ta ludność chowała się w przeróżnych bunkrach, które były przez ostatnie kilka miesięcy sukcesywnie budowane w różnych częściach miasta. No i dochodzimy do tego momentu, tego zrywu, 19 kwietnia, kiedy zupełnie zaskoczeni Niemcy wchodzą przez jedną z bram getta na rogu ulicy Nalewek i Gęsiej. I to tam właśnie rozpoczynają się pierwsze, pierwsze walki. Polscy Żydzi uzbrojeni są w takie butelki, z, które, które płoną, tak taki rodzaj granatów gdzieś chałupniczo wykonanych. Zresztą jedną z tych osób, która była odpowiedzialna właśnie za te pirotechniczne materiały wybuchowe był Michał, wspomniany Michał Klepfisz, absolwent Politechniki Warszawskiej, członek Bundu. Zaczynają się więc te, te walki, one trwają przez kilkanaście dni w różnych rejonach getta. To getto podzielone było między innymi był obszar centralny, czyli właśnie ten blisko obecnego Muzeum e, Historii Żydów Polskich. E, był e, taki szop sh szczotkarzy, czyli taki, był to taki szop, czyli, czyli miejsce pracy przymusowej, dla, e, które Niemcy stworzyli dla Żydów w getcie warszawskim. Tam dowodził powstaniem Marek Edelman w getcie centralnym. Mordychaj Anielewicz, młody chłopak urodzony w Wyszkowie, e, potem z rodziną przeniósł się do Warszawy. I trzeci, trzeci, trzeci, trzeci taki obszar ważny to były tak zwane szopy Tybensa, też takiego fabrykanta niemieckiego, który używał tej niewolniczej pracy Żydów do wzbogacenia się. tak. To były różnego rodzaju takie zakłady produkcyjne dla III Rzeszy. Tak więc wyglądało. Ten początek i to powstanie i te pierwsze walki, które te walki też odniosły, powstańcy odnieśli różne sukcesy. tak? Po pierwsze Niemcy byli bardzo um, zaskoczeni tym, um, co się dzieje. Byli też zaskoczeni oporem właśnie tej ludności cywilnej, a którą z czasem musieli um, no jakby um, wydobywać z tych różnych podziemi, używając różnych takich... Um, bomb, y, y, y, które po prostu tych, te, te, jeśli ci ludzie by nie wyszli, no to zostaliby zaduszeni po prostu w tych kanałach, czy w tych kryjówkach, czy w tych bunkrach. Um, no i bardzo ważny też moment właśnie, um, w, w, to, to było pod dowództwem Marka Adelmana, w tym szopie Szczotkarzy na terenie, obecnie teraz jest tam ambasada Chin w Warszawie, um, doszło do wybuchu miny, Marek Edelman, w książce Zdążyć przed Panem Bogiem, podaje, że nawet 100 Niemców wtedy zginęło w innym miejscu. Ci bojowcy też spalili jeden z czołgów niemieckich, więc ten opór był i był mimo tak nierównych sił całkiem poważny, całkiem substancjalny. Dodam jeszcze, że na pobliskim placu muranowskim walczyły oddziały właśnie tego Żydowskiego Związku Wojskowego pod dowództwem Pawła Frenkla. Bardzo mało wiemy o tej organizacji. Wszyscy w zasadzie ludzie związani z tą organizacją zginęli, ale to właśnie też na tym placu muranowskim ci bojowcy symbolicznie wywiesili na jednym z budynków takie dwie flagi pokazujące, że getto walczy. Jedna flaga to była flaga żydowska z gwiazdą Dawida, druga flaga biało-czerwona polska pokazująca właśnie też taki znak dla tej ludności polskiej. Po drugiej stronie getta e, walczymy, nie poddajemy się, wspierajcie nas. E, tak to więc wyglądało. Tak jak m, mówiłyśmy, ta dysproporcja sił była ogromna, natomiast... Hmm. To chyba na co trzeba zwrócić uwagę, to, to powstanie to była też walka o godność, bo to jak traktowani byli Żydzi na samo getto warsza warszawskie, m, zamknięte, odizolowane, to co działo się w getcie warszawskim, głód, syf, no to były warunki straszne. Czy oni przede wszystkim też walczyli o swoją godność? Walczyli o swoją godność jak najbardziej, walczyli o, o swoją wolność. Ja też zwrócę uwagę tutaj z tej transmisji, nie usłyszeliśmy ostatniego zdania tej odezwy Żobu. To zdanie jest takie, niech żyje też Braterstwo Broni i Krwi Polski Walczącej. Więc też zwracam uwagę właśnie na to, że ta mała grupka ludzi w getcie no miała taką potrzebę właśnie tej wspólnoty, solidarności też w tym E, tej strasznej śmierci, której e, doświadczała e, i tak jak e, mówi Marek powiedział Marek Edelman, Hanny Kral w książce Zdożyć przed Panem Bogiem chodziło, on powiedział tylko o wybór sposobu umierania, ale no właśnie ten sposób umierania był e, dla tych ludzi e, był dla tych ludzi e, ważny, dlatego że e, m, ludność w getcie słoczona stłoszon w strasznych warunkach, umierała na tyfus, umierała z powodu choroby głodowej. Właśnie to powiedzmy, jak wyglądało życie w getcie warszawskim. Dlaczego Niemcy zdecydowali się oddzielić ten, ten teren? Niemcy zdecydowali się oddzielić ten teren no nie tylko w Warszawie, w wielu miejscowościach w całej Polsce, którą okupowali. W ramach ich planu eksterminacji Żydów, których no organicznie nie znosili. Na tym też polega ta ideologia nazizmu taki mieli schemat działania na terenach właśnie w okupowanej Polsce, że oddzielali, separowali społeczność żydowską od polskiej, ostatecznie tworząc właśnie getta. Getta były zresztą zamknięte, tak jak to warszawskie, ale też otwarte, jak na przykład w Otwocku. Kilkaset takich gett powstało i to był taki pierwszy element ich polityki eksterminacyjnej, żeby tych ludzi stłoczyć właśnie w gettach w przypadku tego warszawskiego warunki sanitarne były straszne, były po prostu fatalne. Tak jak pani wspominała, ludzie umierali z getta, umierali z głodu. Umierali na tyfus, rozprzestrzeniała się No do tego jeszcze przecież właściwie... były łapanki, terror. Ja bym powiedziała, tak. że dla mnie to jest taki, taki kontrast między tą heroiczną walką o godność, a tą brutalną niemiecką polityką eksterminacji. Bo z jednej strony no to, o czym mówimy, tak? czyli głód, syf, łapanki, terror, mimo tego piekła na przykład w, funkcjonowały tam czy sierocińce, czy podziemne szkoły, teatry. Funkcjonowało, owszem, takie życie. Do pewnego Momentum. momentu jak najbardziej. Zresztą no w getcie tym znaleźli się bardzo znani polscy i żydowscy artyści, jak na przykład Władysław Szpilman, Jak Władysław Szlengel, fenomenalny poeta, no znalazł się Janusz Korczak, Stefania Wilczeńska, czyli opiekunowie sierocińca dla dzieci żydowskich, Janusz Karczak jako jeden ze słynniejszych w zasadzie polsko-żydowskich, pisarzy, tak? też pisarzy hmm. dla dzieci, pedagogów. E, I e, to życie funkcjonowało przez jakiś czas w takich właśnie charakterystycznych strukturach pod opieką też Judenratu, który też był organizacją tak naprawdę, no, powołaną przez Niemców po to, żeby Żydzi sami się w tym getcie zorganizowali, no ale też przede wszystkim, żeby... Em, żeby odseparować tych ludzi od osób no właśnie tak zwanego niearyjskiego pochodzenia, którzy zostali po drugiej stronie muru, bo getto warszawskie było otoczone zewsząd murem, zresztą było potężne, naprawdę rozprzestrzeniało się w wielu różnych um, częściach Warszawy i możemy to zobaczyć oglądając takie specjalne oznaczenia tych granic w różnych częściach czy jesteśmy przy Pałacu Kultury w Warszawie, czy przy Ogrodzie Krasieńskich, czy gdzieś przy Franciszkańskiej, czy gdzieś w okolicach ulicy Siennej, gdzie był szpital Bersonów i Baumanów, to życie owszem funkcjonowało, natomiast to też był taki element, który służył pewnemu zachowaniu jakichś pozorów, czyli tego, że jeszcze, jeszcze też nie zapadły pewne kluczowe decyzje, które zapadają w styczniu 1942 o ostatecznym, tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii, kwestii żydowskiej. żydowskiej tak. I na mocy tego postanowienia zaczynają się pierwsze wywózki już w marcu do Bełżca Żydów, takie masowe, nie tylko z Polski, ale w ogóle z wielu różnych krajów Europy, a w lipcu 22 lipca 42 zaczyna się ta potężna akcja likwidacyjna, warszawskiego getta, no, przypomnę, 300 tysięcy ludzi zostało wywiezionych, brutalnie zamordowanych, zagazowanych w komorach gazowych w Treblince, który był w zasadzie obozem celowo specjalnie wybudowanym właśnie dokładnie do tego, do mordowania Żydów, nie tylko z Polski. Zginęli tam Żydzi z Austrii, z Czechosłowacji, z Macedonii, z Grecji, z bardzo różnych krajów byli tam zwożeni i w straszliwych warunkach Umierali tylko za to, że byli Żydami. To porozmawiajmy teraz o upamiętnieniu. Żonkile stały się nieodłącznym elementem obchodów upamiętniających rocznicę powstania, rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jak to się zaczęło? To jest 14. edycja akcji Żonkile. Zaczęło się oczywiście od tego, że powstało Muzeum Historii Żydów Polskich, które otworzyło się dla publiczności już w 2013 roku. To była 70. rocznica powstania w getcie warszawskim. I jedna z naszych koleżanek, której imię, nazwisko wymienię, pani Ewa Budek, wymyśliła po lekturze właśnie tej książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral. Tego właśnie typu upamiętnienie, aby y, tych żydowskich powstańców y, z getta y, uczcić właśnie przez taki gest, symboliczny gest przypięcia takiego papierowego żonkila. Y, czemu to jest żonkil i czemu ten kolor? Y, no właśnie, znowu wracam do Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral lektury kanonicznej, obowiązkowej y, w liceum, tak, w polskich szkołach od wielu, wielu lat i dobrze, Otóż Marek Edelman jako jeden z tych nielicznych osób, które przeżyło powstanie w getcie i w ogóle no, przywódców, jeden, jeden z przywódców powstania, przez trzydzieści kilka lat otrzymywał w rocznicę właśnie powstania żółte, żółte kwiaty, to były różne kwiaty, między innymi właśnie żonkile, od anonimowej zupełnie osoby. Nie Czy ich my do tej razy. pory nie wiemy, mhm. nie wiemy yy, od kogo były te, te kwiaty? Ja wedle mojej najlepszej wiedzy państwu nie mogę powiedzieć. Moim zdaniem były to anonimowe kwiaty, których Marek Edelman nie otrzymał tylko i wyłącznie w 68 roku, czyli bardzo specyficznym roku też, no, kampanii antysemickiej przygotowanej tak. przez polskich komunistów, na mocy której bardzo dużo, no naprawdę... Kwiat polskiej cyfli polskie inteligencji, bardzo przywiązany do polskiej polskości, został zmuszony do wyjazdu z Polski, znowu tylko za to, że byli Żydami. Więc Marek Edelman pamiętał oczywiście o powstańcach, kładł te kwiaty na, przed, przed pomnikiem bohaterów getta, brał udział w takich właśnie uroczystościach. No i przez, przez lata zresztą te uroczystości miały różny charakter, to się też zmieniało w zależności od tego, y, od tych emigracji też polskich Żydów, którzy w XX wieku po wojnie z różnych powodów wyjeżdżali z Polski. Natomiast on pozostał, był chyba do końca swojego życia takim w swoim sercu bundystą, socjalistą. Uważał też, że miejsce Żydów jest w Polsce. Pozostał tym ideałem gdzieś do końca swojego życia wierny. Był zresztą fenomenalnym lekarzem, kardiologiem i o tym jest ta książka. Więc cała akcja Żonkile, która ma ten wymiar społeczny, edukacyjny, wzięła się właśnie z tej opowieści i z historii Marka Edelmana, Ehm, e, I stąd ten gest e, przypięcia tego papierowego żonkila. Choć za tym gestem jest strasznie właśnie dużo rzeczy, które należałoby przypomnieć, e, ma, myśląc właśnie o powstaniu getcie. Myślę sobie dzisiaj o wszystkich tych postańcach, e, mężczyznach i kobietach, e, które lubiły czasami pomijać, a były bardzo ważne, jak Newton Teitelbaum, Mira Firer, Tosia Altman, która przeżyła to powstanie, niewiele dni później zginęła w okropnym pożarze. Myślę sobie o tych przepięknych dziewczynach, które widzimy na zdjęciu z raportu Jurgena Stropa, które, które są no, trochę brudne, umorusane, Wyszły gdzieś z jakiegoś bunkra, z jakiegoś ukrycia, ale właśnie walczyły i to była Małka Zdrojewicz, Bluma Wyszogrodzka, Rachela Wyszogrodzka, siostry, jedna z nich zginęła w Auschwitz, jedna zamordowana od razu na miejscu. Zobaczmy na te, zobaczmy na te dziewczyny, na to jakie one mają, nawet, nawet w, tej, w tej strasznym znoju mimo wszystko założyły biżuterię. Uważam, że to jest naprawdę piękny gest. Więc cała ta akcja ma za zadanie właśnie przypomnieć o tych wszystkich postaciach. A dzisiejsza, tegoroczna akcja jest pod takim hasłem Siła Świadectw. Przypominamy właśnie świadectwa bardzo różnych osób, które przeżyły getto warszawskie, które przeżyły powstanie w getcie warszawskim bądź nie przeżyły, ale zdążyły zapisać swoje zapiski, jak na przykład żydowski reporter Perec Opoczyński. Ja na koniec to tak jeszcze tylko powiem, że ta historia ocalałych bardzo wzrusza. Oglądałam wy z Krystyną Budnicką, jedną z ostatnich ocalałych z powstania w getcie warszawskim i też ambasadorką akcji Żonkile i ten przejmujący dla mnie fragment, kiedy mówi, że ja nie mam żadnego grobu, gdzie mogłabym pójść i popłakać. Mogę tylko opowiadać i to świadectwo jest niezwykle ważne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę w 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Joanna Król-Komła, kierowniczka działu upowszechniania zbiorów cyfrowych Muzeum Historię historii Żydów polskich Polin była gościem Polskiego Radia 24. Reklama Pani Barbaro, Pani Barbaro, widziała Pani, że w media świat można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Baskalu, no jakby to... A, a, a widziała Pani...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 tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, witam w magazynie Saldo Ekstra, a moimi państwa gościem jest Przemysław Mikus, prezes Soda, czyli Związku Usługodawców Branży IT. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No właśnie, widzieliśmy się tutaj jakiś czas temu, mówiliśmy o problemach branży IT, ale dzisiaj chciałbym troszeczkę zmienić. Może tak wiosna nas nastroiła, żeby trochę więcej optymizmu się pojawiło. No bo cały czas branża IT jest wymieniana w gronie czempionów polskiej gospodarki, faktycznie branża IT przez lata była lokomotywą i innowacji, ale ta także bardzo pożądaną branżą na rynku pracy, potem to się troszeczkę zmieniło, pojawiły się nawet takie głosy, że musicie tej pozycji czempiona w krajowej gospodarce bronić, a jak jest dzisiaj? Jest całkiem nieźle i mm -hmm. bardzo miło mi słyszeć y, tą opinię, że ona dalej się utrzymuje na ten temat. Nasza polska branża IT radzi sobie zupełnie dobrze. Prawdą jest to, że po tych latach szalonego wzrostu, szalonego pędu, kiedy my jako IT polskie byliśmy określani faktycznie takim czempionem, jest teraz już moment na taką stabilizację rynku. Nie pędzimy, nie wyprzedzamy wszystkich cały czas. Natomiast PMI dla naszej branży cały czas rośnie. Obserwujemy wzrosty już nie dwucyfrowe. Natomiast na szczęście cały czas sytuacja ma się dobrze. A jeżeli byśmy mieli wskazać jednak mimo wszystko, gdybym miał się przyczepić na taki najsłabszy punkt albo na taką najbardziej problematyczną część, która cały czas gdzieś tam uwiera. To jest w przypadku pana branży? Ja bym nie nazwał tego może problematyczną częścią, mhm. natomiast rynek oczywiście przechodzi przemiany, tak? W Polsce staliśmy się już dojrzałym rynkiem, nawet ze względu na wzrost wynagrodzeń chociażby. tak? Nasza konkurencyjność gospodarki względem innych gospodarek światowych, niestety słabnie. Tak? Póki byliśmy krajem na dorobku, mogliśmy świadczyć super jakości usługi w bardzo atrakcyjnych cenach. Teraz ta trudność dla nas polega na tym, że nie jesteśmy już najtańszym krajem czy najtańszym usługodawcą w regionie, a jednocześnie na plus możemy sobie zaliczyć to, że dalej ta jakość jest bardzo dobra, ale to oznacza, że my jako branża to co jest chyba najtrudniejsze w tej chwili, musimy dostarczać produkty czy usługi naprawdę wysokiej jakości, najlepiej, jeżeli to są rozwiązania takiej, mówiąc wprost, e, światowej skali, a jednocześnie próbować utrzymać rozsądny poziom cen, tak żeby móc dalej eksportować usługi na Zachód, na przykład, lub w inne regiony. Jako związek badacie nastroje wśród firm zrzeszonych w Sodzie i to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, bo pozwala zajrzeć w głąb branży, dowiedzieć się jak wygląda w tej chwili ta branża pod kątem też takich prognoz wewnętrznych, nastrojów. Chciałoby się to sprowadzić do prostego radiowego pytania: co słychać? No to w takim razie, co słychać w branży? Słychać interesująco. To, co nas zaskoczyło teraz na początku 2026 roku, to my prowadzimy to, o czym pan, panie redaktorze, wspomniał: taki barometr nastrojów mhm. wewnątrz firm, które są zrzeszone w SODzie. I te dane, które udaje nam się pozyskiwać na początku tego roku, zaskoczyły nas pozytywnie. Mówiąc wprost, firmy w znakomitej większości, niemalże 80% firm bardzo pozytywnie patrzy na prognozy na 2026 rok, mimo tego zmieniającego się bardzo szybko środowiska nazwijmy to tak ekonomicznego, jak i geopolitycznego. Także mamy tutaj naprawdę dobre prognozy tegoroczne, aczkolwiek z takim umiarkowanym, rozsądnym optymizmem, natomiast na szczęście optymizmem. Do geopolityki jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, bo to jest temat rzeka, ale jeszcze pochylmy się na chwilę nad branżą. Mówiono w ostatnich miesiącach o sporych zmianach, jeżeli chodzi o rynek pracy. Tutaj pewnie wielu pracowników tak dobrych nastrojów nie ma i w tak dobrych nastrojach nie jest. Powód no były redukcje zatrudnienia w wielu firmach albo też ta ścieżka awansu się dość mocno zmieniła. Jak to wygląda teraz? Bo rynek się ustabilizował i to prawda, że jakby zawsze trudniej jest, kiedy rynek wyhamowuje i kiedy na przykład zdarza się to, co zdarzyło się w IT kilka lat temu, kiedy część firm zaczęła robić zwolnienia. To mm -hmm. prawda, ale pewnie pamiętamy, że różne rynki mają swoje różne cykle. Jeżeli cofniemy się o tam kilkanaście lat wstecz, kiedy branża finansowa zatrudniała jak szalona, kiedy tam były wzrosty niesamowite, to w momencie, kiedy wyhamowywali, wszyscy pytali co się stało, co się dzieje, dla, skąd te zmiany i tak dalej. I podobny proces my przeszliśmy w IT jakiś czas temu. tak? Po tej fali takich szalonych wzrostów kiedy w branży robiliśmy sobie żarty, że dowolny junior, czyli taki programista, czy informatyk początkujący, czy to tuż po studiach, czy nawet jeszcze w trakcie studiów wystarczało, że miał naprawdę dość podstawową wiedzę i jeszcze niezbyt wielkie doświadczenie, automatycznie znajdował pracę. To znaczy, że w takich kolokwialnych słowach myśmy zatrudniali jak szaleni w tamtym czasie. Na szczęście w Polsce ta jakość kształcenia Nasza myśl inżynieryjna jest naprawdę wysoka, nie mamy się tutaj czego wstydzić. W związku z tym nawet jeżeli my zatrudnialiśmy w firmach ludzi no, na początkującej fazie doświadczenia, to mimo wszystko e, jakby wartość wnoszona po, w tworzenie, kreowanie usług czy produktów cyfrowych była naprawdę wysoka. Natomiast teraz ten rynek wyhamował, to, to taki szalony pęd się uspokoił, Dalej mamy wzrosty, dalej zatrudniamy zwłaszcza specjalistów, którzy mają doświadczenie ze sztuczną inteligencją, czy cyberbezpieczeństwem. Tutaj popyt nadal jest olbrzymi. Natomiast jest to już taki dojrzały rynek, tak? czyli jakby nie ma tego takiego wariactwa, że wystarczy mniej więcej rozpoznawać technologie komputerowe i już się ma pracę. Jest to trochę trudniejsze niż kilka lat temu. Natomiast patrzymy optymistycznie i o ile tylko ludzie uczą się nowych technologii, na no to znajdują zatrudnienie bez problemu. Czyli doświadczony specjalista na pewno nie powinien mieć obaw, jeżeli chodzi o branżę IT. Doświadczonych specjalistów się kompletnie nie wami, a więcej, oni mają pracy więcej niż są w stanie je przerobić. Także. To teraz druga sprawa, bo wyobraźmy sobie, że 8 lat temu młody człowiek szedł do liceum, wybierał profil informatyczny, no bo słyszał, że w tej branży IT to tyle się zarabia i można zbudować fantastyczną karierę jeszcze w ciekawym środowisku. Cztery lata liceum, powiedzmy sobie cztery lata studiów, teraz ta osoba jest na czwartym roku no i już wie czy słyszy, że zostanie juniorem czy, czy, czy aplikowanie na juniora no już takie proste nie jest. Więc co można takim osobom powiedzieć, które wiązały z branżą ogromne nadzieje, a teraz się okazuje, że ten rynek wygląda no, nieco inaczej niż 8 lat temu. Absolutnie tak. Ci młodzi ludzie, którzy wchodzą teraz na rynek pracy, patrzą z no, pewnie żalem na kolegów, którzy weszli na ten rynek pracy kilka lat temu, bo ci, którzy zdążyli się złapać na, na tą taką szaloną fazę wzrostu... No, Osiągnęli w większości sukces, są teraz pewnie dobrze opłacanymi pracownikami i tak dalej, także jest im prościej. Natomiast ci, którzy tą falę takich szalonych wzrostów próbowali złapać dużo później, mogą się niestety poczuć trochę jak ci ludzie, którzy wyjeżdżali w trakcie gorączki złota do, do stanów, próbować jej, jej tego złota szukać, kopać i tak dalej. No i niestety. Ten rynek bardzo wyhamował, więc ci młodzi ludzie wchodzący obecnie na, na rynek pracy muszą włożyć nieco więcej wysiłku. Kiedyś faktycznie to, to przychodziło bez, bez aż takiego problemu, znaczy bez, no jakby to też trzeba uszanować, że jakby stanie się dobrej klasy specjalistą z IT czy bardziej jeszcze węziej na przykład specjalistą wykorzystującą sztuczną inteligencję, to zwykle jest to proces stosunkowo długotrwały, tak wypadałoby się przejść przez średnią szkołę, wypadałoby zrobić studia. To nie jest tak, że przejdę jeden kurs z jakiegoś innego prostego zawodu i po tym kursie, po bootcampie za miesiąc jestem już ekspertem. Tak więc jakby ten proces wymaga dużej inwestycji od nas, jako od człowieka. No i co mogę powiedzieć? To, co bym rekomendował w tej chwili młodym ludziom, rekomendowałbym, ukierunkowanie się w miarę możliwości na wszelkiej maści specjalizacje związane czy to właśnie ze sztuczną inteligencją, czy z cyberbezpieczeństwem. Tutaj nadal potrzeby są gigantyczne, olbrzymie. Oczywiście eksperci od innych dziedzin na pewno znajdą zatrudnienie, ale już pewnie nie tak masowo, nie tak szybko jak to było kiedyś. Natomiast te dwa wiodące kierunki obecnie dalej przeżywają niezwykły boom. Ja myślę, że w tej odpowiedzi jest zaszyta jedna dobra informacja, bo do tej pory AI... Czy cyberbezpieczeństwo, ono kojarzyło się z dużymi gospodarkami, jak Stany Zjednoczone, albo jakieś duże gospodarki azjatyckie, które rozwijały no, przeróżne programy, Chiny, Indie. Okazuje się, że polskie firmy, polscy specjaliści mają w tych dziedzinach wiele do powiedzenia. Absolutnie mamy wiele do powiedzenia i to jest to jest ta przyjemność, którą ja, mając tą przyjemność bycia prezesem naszego związku pracodawców, nie mam żadnego problemu, jeżeli opowiadam za granicą o naszych firmach polskich, to z tak przyziemnych rzeczy wystarczy spojrzeć na dowolne rankingi hakerów, czyli mm -hmm. tych takich złych ludzi od IT na świecie. To w rankingach hakerów na świecie, w pierwszej trójce, zawsze jesteśmy jako Polacy w pierwszej trójce. Najczęściej oczywiście z, na podium są Chińczycy, Rosjanie i my, ale w tym towarzystwie. Ciekawe myślę, towarzystwo, to jest ciekawe Panie towarzystwo, ciekawe towarzystwo w tych rankingach mhm. hakerów, tak? czyli mhm. tego czarnego świata IT, ale to oznacza, że ta myśl techniczna. Ta inżynieria, która pochodzi z Polski, naprawdę nie ma się czego wstydzić, a to oznacza, że to białe IT, czyli to, czym my się zajmujemy na co dzień, jest naprawdę wysokiej klasy i to powoduje, że jeżeli na przykład nasze firmy z Polski, czy specjaliści z Polski konkurują z innymi firmami, czy specjalistami na świecie, to samo to, że my są z naszego kraju jest dodatkowym, dodatkową wartością, dodatkowym plusem. Białe IT, muszę sobie zapisać to określenie, bardzo ładne. Natomiast ym, chciałem wrócić też do jednej z naszych rozmów sprzed kilku miesięcy. Wtedy, kiedy zadałem pytanie, jak AI wpływa na rynek pracy, to oczywiście tutaj padła odpowiedź, że coraz mocniej, ale było też takie zastrzeżenie, jak spotkamy się za kilka miesięcy, to, to ta sytuacja może być inna. W sensie AI może jeszcze mocniej wejść i skomplikować sytuację na, na rynku pracy. Czy tak jest w istocie? Absolutnie tak. AI czy komplikuje? Powiedziałbym, że zmienia. Mhm. Zmienia bardzo sposób, w jaki wytwarzamy produkty cyfrowe. Zmienia sposób, w jaki pracujemy należy patrzeć na AI nadal jako taką postępującą automatyzację. Ona powoduje, że firmy, to wynika z naszych badań, na przykład z raportów w sodz albo z tego, co na przykład będziemy mówili w sodz teraz w połowie kwietnia na naszej konferencji. Będziemy opowiadali o tym, jak AI powoduje zmiany w funkcjonowaniu firm, jak firmy stają się bardziej efektywne, używając różnych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, o te technologie i ma to również przełożenie na pracę ludzi jako takich. Czyli tak jak pewnie pan pamięta, panie redaktorze, kiedyś jak rozmawialiśmy ja pozwoliłem sobie użyć takiego porównania, że z tym AI jest trochę tak, jakbyśmy do tej pory wykonywali nasze, nasze zadania wkręcając śrubki śrubokrętem, mm -hmm. a teraz dostali to AI, które jest taką wirtualną wirtualną wkrętarką, której musi Musimy się nauczyć używać, żeby to dalej było sensowne, miarodajne, żebyśmy wiedzieli z jakim siłą, pod jakim kątem przyłożyć siłę, żeby to jakby wykorzystać. Ale jednocześnie tych śrubek jesteśmy w stanie wkręcić więcej w tym samym czasie. Stąd jako takie przeniesienie można śmiało powiedzieć, że ci specjaliści, którzy się nauczą używać tych wszystkich narzędzi jajowych, opartych o sztuczną inteligencję są po prostu bardziej efektywni w swojej pracy. Doskonale pamiętam to porównanie AI do wkrętarki i tak sobie pomyślałem teraz, że czasami jest tak, że zamawiamy jakąś wkrętarkę, ale okazuje się, że na przykład nie spełnia ona wszystkich naszych oczekiwań. Bo mamy jakieś oczekiwania związane z jej zakupem. Okazało się, że tak, no sobie radzi w takiej, a nie innej sytuacji, ale na przykład z wykręcaniem. Bywają problemy, bo się zacina, bo jest wadliwa. I, i, i czy nie jest tak, że AI też ma jakiś bagaż rozczarowań? Bo są branże, które już mówią, AI nas trochę rozczarowała, liczyliśmy na więcej. Absolutnie tak. A jak z każdym nowym narzędziem. Nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze, kilkanaście lat temu wchodzące nawigacje y, samochodowe. Ile razy słyszeliśmy takie określenie źle pojechałem, bo nawigacja mnie źle poprowadziła. Były to, też gorsze przypadki, że ktoś do jeziora wjechał. Bo mnie nawigacja poprowadziła. Mhm. Mamy bardzo podobną sytuację. To nie jest oczywiście przełożenie jeden do jednego, ale jeżeli używamy tych nowoczesnych technologii AI czy różnej maści czatów, które mamy na swoich na przykład w mobilnych urządzeniach zainstalowanych, to jeżeli patrzymy na te narzędzia bez odpowiednio krytycznego spojrzenia, to faktycznie tą wkrętarką możemy sobie wkręcić śrubkę w kolano, a nie w ścianę, tak? To bo, bo ten e nam podpowie to i tamto. Dalej potrzebny jest człowiek, który będzie umiał tego jaja używać. Ja przyznam Panu, że... W świadku, może nie powinniśmy tego teraz mówić, a ja to odkrywam jakieś, jakieś karty, ale coraz częstsze w naszym jajowym świadku pojawia się takie określenie, że człowiek zaczyna być wartością premium. Czyli jeżeli coś jest wygenerowane tylko jajem, my nie chcemy jako ludzie nie chcemy w ty z tym brać interakcji, bo wiemy, że często te efekty tej pracy takiej generowanej są mówiąc prost, miałkie. Mhm. Natomiast kiedy tam widać dotyk człowieka, kiedy widać, że ktoś pracował z tymi narzędziami, wytworzył więcej czegoś, treści, tekstu, ale widać, że to jest dalej ręką człowieka, który to obejrzał, zweryfikował, sprawdził, zatwierdził i tak dalej, to jest zupełnie inna jakość. Ale to jest też pocieszające podejście, chociażby dla grafików, bo graficy, copywriterzy to, to, była, to były pierwsze grupy, które tak na dobrą sprawę straciły na wejściu AI na rynek. Teraz okazuje się, że ich praca może być właśnie taką pracą premium, że niektóre firmy będą wręcz chciały powiedzieć za naszymi grafikami, za naszą stroną internetową, za naszymi postami w mediach społecznościowych stoją prawdziwi graficy, a nie serwery gdzieś daleko za oceanem. Natomiast wymaga to oczywiście nauczenia się korzystania z tych narzędzi. Okay. Tak? W sensie jakby bez tego, mówiąc wprost, jeżeli do tej pory będziemy wytwarzali różne produkty swojej pracy, głównie cyfrowej, w tym wypadku. a Jeżeli będziemy je wytwarzali bez wsparcia tych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, zwyczajnie będzie to szło wolniej. Tak mm -hmm. po prostu. Co nie znaczy, że źle. Może w określonych przypadkach byłoby dobrze. Natomiast jeżeli chcemy dalej jako ludzie no być atrakcyjni na przykład na rynku pracy, warto się nauczyć używać tych narzędzi, ale używać ich krytycznie. Tak jak rozmawialiśmy o właśnie nawigacji. Okej, okay, dobra, nie, że nawigacja mnie poprowadziła i pojechałem do bo tu Jechałem... jest zakaz w skrętu. Bo tu jest zakaz skrętu. Patrzymy na znaki. No. Używajmy mózgu nadal, tak? Bądźmy, bądźmy krytyczni dookoła tego, co się dzieje. Patrzmy na te znaki. Jeżeli coś nas niepokoi, no to nie jedźmy w ciemno za nawigacją. Nie używajmy w ciemno narzędzi opartych o sztuczną inteligencję w taki czy inny sposób. To jest nasza wartość jako ludzi. A jak wyglądają proporcje, jeśli możemy mówić o proporcjach pracy AI i pracy programistów w firmach? zajmujących się programowaniem. Ona się w tej chwili bardzo zmienia. Natomiast to nie do końca jest tak, że programiści pracują jakoś równolegle ze sztuczną inteligencją. Zwykle to jest tak obecnie w nowoczesnych firmach, że jak prowadzimy nasze badania wewnątrz SODY, wewnątrz naszego związku pracodawców, to obserwujemy takie trendy, gdzie ci bardziej doświadczeni ludzie, mhm. bardziej doświadczeni w tym wypadku programieści, informatycy, specjaliści różnych specjalności, korzystają z tych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję jako z takiego dodatkowego zespołu, który pod, pod, pomaga im wytwarzać różne produkty. Tak? Czyli mamy człowieka, który ma doświadczenie, wie jak to powinno być zrobione, zadaje odpowiednie prompty, korzysta z odpowiednich narzędzi, sprawdza to, co dostanie, to co mu system oparty o sztuczną inteligencję przygotuje, wraca jeszcze raz, poprawia, kolejna iteracja, znowu poprawia, uzyskuje wyniki. Mówiąc prosto, w ten sposób wytwarzamy te produkty w bardziej efektywny sposób, natomiast dalej to jest taka interakcja człowiek-maszyna staje się jakby współpraca. Bardzo ciekawie to wygląda i ja próbuję sobie wyobrazić, chociaż myślę, że dzisiaj to się, to ucieka od wszelkiego rodzaju prognoz, jak to użycie AI będzie wyglądało za rok, za dwa, za trzy, bo to może być prawdziwy skok. Może być, ale to jak za każdym razem, to jest trochę tak, kiedy wchodzą nowe technologie, one dla nas wszystkich są nowe, tak? nawet dla nas w IT, tak, w sensie my jakby ten postęp technologiczny idzie na tyle szybko, że my właściwie z roku na rok musimy się nauczyć, wdrożyć w coś nowego i tak dalej. I jakby żeby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na analogię tych doświadczeń, które mieliśmy gdzieś wcześniej, tak? one, tak jak mówimy, nigdy nie odnoszą się jeden do jednego. Natomiast moment, kiedy wchodziła fotografia cyfrowa, tak, mhm. Traktowaliśmy produkty tej cyfrowej fotografii bardzo nisko. Pamiętam moich przyjaciół z Towarzystwa Fotograficznego, którzy mlaskali, kręcili nosem na tą cyfrową fotografię, bo ona miała nędzne jakości i tak dalej. W tej chwili nadal mamy tych specjalistów od fotografii analogowej i zdjęcia robione analogowo są super wysybulimowane pozwalają na niezwykłe możliwości, natomiast masowo używamy cyfrowej fotografii na potęgę. Podobną sytuację mamy w tej chwili jeszcze ze sztuczną inteligencją. Produkty produkowane przez AI czasem nie są zbyt wysokiej jakości, nadal wymagają człowieka, który to kontroluje, pomaga i tak dalej, ale powoli adaptujemy tą technologię. To na koniec obiecałem na początku naszego programu, że też o geopolityce porozmawiamy. Dużo dzieje się na świecie i obserwujemy to wszystko, co mm, dzieje się na Bliskim Wschodzie. W ważnym regionie także dla branży IT. Dlatego moje pytanie, jak bardzo branża IT w Polsce odczuwa to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? Albo jak odczuwało w ostatnich tygodniach? Pan redaktor powiedział ważną rzecz. To obecnie, co się dzieje na świecie, dzieje się tak szybko, jak nigdy dotąd. To pan użył takiego sformułowania, co się dzieje w ostatnich tygodniach. Zobaczmy, jak to szybko się dzieje, jak, jak szybkie są te przemiany, dlatego jak bezpośredni wpływ, na branżę zwykle wymaga nieco większego czasu, ale krótkoterminowo to co obserwujemy już teraz Iran atakując kraje Zatoki Perskiej zaatakował również y, duże centra przetwarzania danych amerykańskich firm które tam są zlokalizowane i to w pewnym sensie miało wpływ na dostęp do części cyfrowych usług, a w Polsce tego być może nie obserwowaliśmy bezpośrednio natomiast niektóre usługi dostępne online, w chmurze i tak dalej, miały swoje przestoje, miały spadki wydajności i tak dalej, ze względu na to, że uszkodzenia, które się tam działy pośrednio miały wp wpływ na nas, natomiast jakby ten wpływ nie jest jakiś tam znaczący. Natomiast gdyby się okazało, że te przemiany geopolityczne, czyli mam na myśli wpływ Stanów Zjednoczonych na kraje zlokalizowane w Zatok perskiej i ich ekonomię, będzie bardziej długotrwały, to wtedy to przełożenie może mieć większy wpływ na branżę IT polską, dlatego że kraje Zatoki Perskiej są dla nas jednym z istotnych rynków eksportowych. Nasze polskie firmy IT, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, są naprawdę bardzo dobrze postrzegane światowo. To oznacza, że my eksportujemy nasze usługi na przykład właśnie do kraju Zatoki Perskiej i oni, kiedy rozwijali się bardzo dynamicznie przez ostatnie lata, byli bardzo chłonnym rynkiem, który potrzebował właśnie różnej maści cyfryzacji, czyli tego, co my z Polski jesteśmy w stanie dla nich zrobić. W związku z tym, jeżeli, już tak mówiąc kolokwialnie, oni dalej będą obrywać, ich ekonomia będzie słabła, no to ich zapotrzebowanie na innowacje, na cyfryzację, na, mówiąc wprost, nasze usługi będzie mniejsze. Na tą chwilę to jest tak krótki okres czasu, że wszyscy po prostu patrzą jeszcze z niepokojem, więc jeszcze nie mamy takich mierzalnych danych typu, że coś spadło, tyle i tyle. Prognozy są takie, że, że powinno niestety nieco opaść, natomiast musimy poczekać chwilę dłużej, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja się rozwinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. moimi Państwa gościem był pan Przemysław, Mikus prezes związku pracodawców usługodawców IT w Polsce czyli SODA. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. To był magazyn Saldo Marek Klapa do usłyszenia. Saldo Extra. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.